List do Hebrajczyków, rozdział pierwszy. Bóg, który częstokroć i wieloma sposobami mówił w dawnych czasach do ojców przez proroków, w te dni ostatnie mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wszechświat stworzył, który będąc odblaskiem chwały i wyrażeniem istoty Jego, podtrzymuje wszystko słowem mocy swojej Dokonawszy przez samego siebie oczyszczenia z grzechów naszych, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Tym przedniejszy od aniołów, im zatniejsze od nich odziedziczył imię. Albowiem komuż kiedy z aniołów rzekł, Ty jesteś synem moim, ja Cię dziś zrodziłem. I znowu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. A kiedy znowu wprowadza pierworodnego na świat, mówi a niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. I o aniołach powiedziano, który aniołów swoich czyni wiatrami, a sługi swoje płomieniem ognia. A o synie, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości, berłem spostwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość, przetoż namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejem wesela nad wszystkich Twoich towarzyszy. I Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, ale Ty zostajesz, i wszystkie jako szata zwiotczeją. I jak odzienie zwiniesz je, i będą odmienione, ale Ty zawsze ten sam, i lata Twoje nie ustaną. A do kogóż kiedyś za nią rzekł, siądź po prawicy mojej, dopóki nie położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem nóg Twoich. Czyż nie wszyscy są duchami służebnymi posyłanymi na posługę z powodu tych, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Hebrajczyków, rozdział drugi. Przetoż musimy tym pilniej przestrzegać tego, co słyszeliśmy, byśmy czasem nie odbiegli. Albowiem jeżeli przez aniołów opowiadane słowo stało się mocnym, a każde przestępstwo i nieposłuszeństwo wzięło sprawiedliwą zapłatę pomsty, Jakże my unikniemy, jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które będąc z początku opowiadane przez Pana, potwierdzone nam zostało przez tych, którzy słyszeli. Gdy i Bóg świadectwo wydawał przez znaki i cuda i rozliczne moce i przez udzielanie Ducha Świętego według woli swojej. Albowiem nie anioł dał świat przyszły, o którym mówimy, ale ktoś zaświadczył gdzieś mówiąc, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo Syn Człowieczy, że Go nawiedzasz. Na małą chwilę mniejszym uczyniwszy Go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś Go i postanowiłeś Go nad dziełami rąk swoich. Wszystko poddałeś pod nogi Jego, a poddawszy Mu wszystko, nic nie zostawił, co by Mu poddanym nie było. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby Mu wszystko było poddane, ale Tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, Jezusa, Widzimy przez męki śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich skosztował śmierci. Albowiem godziło się temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby tego, który wielu synów do chwały przywiódł, wodza zbawienia ich, doprowadził do końca przez cierpienia. Bo i ten, który poświęca, i ci, którzy bywają poświęceni, z jednego są wszyscy – dla tej przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc, opowiem imię Twoje braciom moim, pośród zgromadzenia chwalił Cię będę. I znowu, ja w nim ufać będę. I znowu, oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Ponieważ wtedy dzieci społeczność mają ciała i krwi, stał się i on ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła i żeby wyswobodził tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Albowiem nie aniołów przyjmuje on, ale nasienie abrahamowe przyjmuje. Stąd musiał we wszystkim być podobny braciom, ażeby się stać miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem przed Bogiem dla przebłagania za grzechy ludu. Albowiem, że sam cierpiał, będąc kuszony, przez to może dopomóc i tym, którzy są kuszeni. Hebrajczyków, rozdział trzeci. Przetoż bracia święci, powołania niebieskiego, uczestnicy, zważajcie na posłannika i najwyższego kapłana wyznania naszego, Chrystusa Jezusa, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu jego. Albowiem ten godzien większej chwały nad Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy, niżeli sam dom, bo każdy dom bywa budowany przez kogoś, ale tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I był Mojżesz wierny w całym domu Jego, jako sługa, na świadectwo tego, co potem miało być opowiadane. Ale Chrystus, jako Syn, był nad domem swoim, którego domem my jesteśmy. Jeśli tylko śmiałość i nadzieję, z której się chlubimy, zachowamy niewzruszenie aż do końca. Przetoż, jak Duch Święty mówi... Dziś, jeśli usłyszycie głos Jego, nie zatwardzajcie serc swoich, jak w rozdrażnieniu w dzień pokuszenia na pustyni, gdzie mię kusili ojcowie Wasi i doświadczali mię i widzieli sprawy moje przez czterdzieści lat. Dlatego się rozgniewałem na ten naród i rzekłem, zawsze błądzą sercem, nie poznali oni dróg moich, więc przysiągłem w gniewie swoim, nie wejdą do odpocznienia mego. Patrzcież, bracia, żeby czasem nie było w którym z was złego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, póki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby się kto z was nie zatwardził przez oszustwo grzechu. Albowiem staliśmy się uczestnikami Chrystusa, jeżeli tylko początek ufności zachowamy niewzruszenie do końca. Jeżeli się mówi... Dziś, gdy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc swoich jak podczas buntu, albowiem niektórzy usłyszawszy rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy, którzy wyszli z Egiptu przez Mojżesza. A na kogo gniewał się przez czterdzieści lat? Czyż nie na tych, którzy zgrzeszyli, których ciała poległy na pustyni? Komu zaś przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeżeli nie tym, którzy byli nieposłuszni? I widzimy, że nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa. Hebrajczyków, rozdział czwarty. Strzeżmy się wtedy, gdy jeszcze ważna jest obietnica wejścia do odpocznienia jego, aby nie okazało się, że ktoś z was przyszedł za późno. Albowiem i nam zwiastowana jest Ewangelia, jak i tamtym, ale im nie przyniosło pożytku słowo, które słyszeli, dlatego że nie wniknęło w słuchaczy przez wiarę. Albowiem wchodzimy do odpocznienia my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział, przetoż przysiągłem w gniewie swoim, że nie wejdą do odpocznienia mego, choć dokonane były dzieła jego od założenia świata. Albowiem powiedziano gdzieś o siódmym dniu tak i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. A tu znowu, nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy weszli do niego, a ci, którym pierwej zwiastowano, nie weszli z powodu niedowiarstwa, to znowu wyznacza dzień pewien dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak powiedziano, dzisiaj, jeśli usłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc swoich. Albowiem, jeśli by Jozue przywiódł ich do odpocznienia, to nie powiedziano by potem o innym dniu, a tak zostaje jeszcze odpocznienie ludowi Bożemu. Albowiem ktokolwiek wszedł do odpocznienia Jego, ten i sam odpoczął od spraw swoich, jak i Bóg od swoich. Starajmy się tedy wejść do owego odpocznienia, żeby kto nie upadł według tego przykładu niedowiarstwa. Bo żywe jest Słowo Boże i skuteczne i ostrzejsze od wszelkiego miecza obosiecznego i przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, i rozeznaje myśli i zamiary serca. I nie ma stworzenia ukrytego przed obliczem Jego, owszem wszystko obnażone i odkryte oczom tego, przed którym zdamy sprawę. Przecież mając najwyższego kapłana tak wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł mieć litości nad słabościami naszymi, lecz takiego, który był kuszony we wszystkim, podobnie jak my, oprócz grzechu. Przystąpmy wtedy ze śmiałością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w czasie właściwym. Hebrajczyków, rozdział 5. Albowiem każdy najwyższy kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi bywa postanowiony na służbę Bożą, aby składali dary i ofiary za grzechy, który by mógł w miarę litować się nad nieumiejętnymi i błądzącymi, będąc sam podległy słabości. I z powodu jej powinien jak za lud, tak i za siebie samego ofiarować za grzechy. A nikt sam sobie tej czci nie bierze, tylko ten, który jest powołany przez Boga jak Aaron. Tak i Chrystus nie sam sobie przywłaszczył cześć stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który mu rzekł, tyś jest synem moim, ja cię dziś zrodziłem, jak i na innym miejscu mówi, tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka, który za dni swojego życia z wielkim wołaniem i ze łzami ofiarował modlitwy i błagania temu, którego go mógł zachować od śmierci i wysłuchany został dla bogobojności. I choć był synem, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. I gdy wszystko wykonał, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Nazwany będąc przez Boga kapłanem najwyższym według porządku Melchizedeka, o tym należałoby wiele mówić, ale trudno wyłożyć, gdyż staliście się ociężałymi w słuchaniu. Albowiem wy, którzy ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, aby was uczono pierwszych początków Słowa Bożego i potrzeba wam mleka, a nie stałego pokarmu. Bo każdy, który się karmi mlekiem, nie jest świadomy Słowa Sprawiedliwości, gdyż jest niemowlęciem. Pokarm stały zaś, Właściwy jest dorosłym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone do rozeznania dobrego i złego. Hebrajczyków, rozdział szósty. Przetoż zaniechawszy początków nauk chrystusowych, podążajmy ku rzeczom doskonalszym, nie powtarzając zasad o upamiętaniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, o nauce chrztu i o wkładaniu rąk, i o powstaniu umarłych i o sądzie wiecznym. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Albowiem niemożliwą jest rzeczą, aby tych, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i skosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku i odpadli, aby tych po raz drugi odnowić ku upamiętaniu, gdyż oni znowu krzyżują sobie Syna Bożego i urągają Mu. Albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią przychodzący i rodzi ziele pożyteczne tym, dla których jest uprawiana, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, niegodna jest i bliska przekleństwa, jej końcem jest spalenie. A chociaż tak mówimy, to jeżeli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Albowiem nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć dzieła Waszego i pracowitej miłości, którą okazaliście ku imieniu Jego, gdy służyliście i służycie świętym. Pragniemy zaś, aby każdy z Was okazywał tę samą gorliwość dla zupełnej pewności nadziei, aż do końca. Abyście nie stali się gnuśnymi, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Albowiem Bóg, czyniąc obietnicę Abrahamowi, gdy nie miał na kogo większego przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc, zaiste obficie błogosławić Ci będę i rozmnożę Cię bez miary. A tak czekając długo, dostąpił obietniry. Ludzie bowiem na kogoś większego przysięgają, a końcem wszystkich sporów między nimi jest przysięga, która jest stwierdzeniem, Dlatego też Bóg, chcąc tym silniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność woli swojej, uczynił to za pośrednictwem przysięgi, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, w których niepodobne, aby Bóg kłamał, mocną pociechę mieli. My, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy bezpieczną i mocną i wchodzącą poza zasłonę dokąd jako poprzednik wszedł za nas Jezus stawszy się według porządku Melchizedeka najwyższym kapłanem na wieki Hebrajczyków rozdział siódmy albowiem ten Melchizedek, król Salemu kapłan Boga Najwyższego który zaszedł w drogę Abrahamowi wracającemu po porażce królów i błogosławił mu któremu i dziesięcinę ze wszystkiego udzielił Abraham, a imię jego się wykłada Król Sprawiedliwości, a potem i Król Salemu, to jest Król Pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca żywota, ale będąc uczyniony podobnym Synowi Bożemu, pozostaje kapłanem na zawsze. Baczcie tedy, jak wielkim jest ten, któremu i dziesięcinę z najlepszych łupów dał Abraham patriarcha. A ci, którzy są z synów Lewiego, przyjmujący kapłaństwo, mają przykazanie brać dziesięcinę od ludu według zakonu, to jest od braci swoich, chociaż i ci wyszli z rodu Abrahama. Ale ten, którego rodu nie wywodzą od nich, wziął dziesięcinę od Abrahama i temu, który miał obietnicę, błogosławił a bez wszelkiego sporu mniejszy od większego błogosławieństwo bierze. A tu dziesięciny biorą ludzie śmiertelni, tam zaś ów, o którym świadczono iż żyje. I, że tak powiem, i sam Lewi, który bierze dziesięciny, dał w Abrahamie dziesięcinę. Albowiem jeszcze był w lędźwiach ojca, gdy mu zaszedł w drogę Melchizedek. Gdyby tedy była doskonałość przez kapłaństwo lewickie, albowiem na tej podstawie lud otrzymywał zakon, jakaż jeszcze była potrzeba, aby powstał inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Aarona. Bo skoro zmienia się kapłaństwo, koniecznie musi być zmiana i zakonu. Bo ten, o którym się to mówi, innego jest pokolenia, z którego żaden nie służył ołtarzowi. Albowiem jawną jest rzeczą, że Pan nasz powstał z pokolenia Judy o którym Mojżesz nic nie powiedział pod względem kapłaństwa. I jeszcze tym bardziej jawnym jest, jeżeli na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według zakonu przykazania cielesnego, ale według mocy żywota nieprzemijającego. Świadczy bowiem, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Bo zniesione jest poprzednie przykazanie z powodu jego niemocy i bezużyteczności, Gdyż niczego do doskonałości nie przywiódł zakon, a wprowadzona jest lepsza nadzieja, przez którą przybliżamy się do Boga. I stało się to nie bez złożenia przysięgi, bo ci bez przysięgi kapłanami się stawali, a ten z przysięgą przez Tego, który rzekł do Niego, przysiągł Pan i nie będzie tego żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. O tyle lepszego przymierza stał się rękojmią Jezus. A tych kapłanów było wielu, dlatego że śmierć nie pozwalała im trwać zawsze. Ale ten, iż na wieki zostaje, wieczne ma kapłaństwo. przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Takiego bowiem należało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie potrzebuje codziennie, jak najwyżsi kapłani, pierwej za własne grzechy ofiar sprawować, a potem za grzechy ludu, bo to uczynił raz na zawsze, samego siebie ofiarowawszy. Albowiem zakon ustanawia najwyższymi kapłanami ludzi podległych niemocy, ale słowo przysięgi, która przyszła poza konie, ustanowiło Syna Bożego doskonałego na wieki. Hebrajczyków, rozdział ósmy. Główną rzeczą w tym, o czym mówimy, jest, że mamy takiego najwyższego kapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu na niebiosach, jako sługa świątyni i przybytku prawdziwego, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy najwyższy kapłan ustanawiany bywa dla składania darów i ofiar i dlatego potrzeba, aby i ten miał co ofiarować. Bo gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, gdyż tu są kapłani, którzy według zakonu składają dary, którzy służą obrazowi i cieniowi tego, co jest niebieskie, jak powiedziane było Mojżeszowi, gdy miał dokończyć przybytku. Patrz, powiedziano, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci jest skazany na górze. Ale ten otrzymał tym zacniejsze posługiwanie, im lepszego przymierza jest pośrednikiem, które na lepszych obietnicach jest utwierdzone. Bo gdyby ono pierwsze było beznagany, wtedy drugiemu nie szukano by miejsca. Albowiem ganiąc ich mówi, oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy uczynię z domem izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe. Nie według przymierza, które uczyniłem z ojcami ich w dzień, kiedy ująłem ich za rękę, aby wywieść ich z ziemi egipskiej, Albowiem oni nie pozostali w przymierzu moim, a ja ich zaniedbałem, mówi Pan. Bo takie jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim w owych dniach, mówi Pan. Dam prawa moje w ich myśl i na sercach ich napiszę je i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I nie będzie uczył żaden bliźniego swego i żaden brata swego mówiąc, poznaj Pana, albowiem wszyscy Mię poznają od najmniejszego z nich, aż do największego z nich, bo łaskawy będę nieprawością ich, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. A gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przestarzałe, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Hebrajczyków, rozdział dziewiąty. Miało więc w Wprawdzie i pierwsze przymierze ustawy o służbie Bożej i miejsce święte ziemskie, albowiem urządzona była pierwsza część przybytku, w której był świecznik i stół i chleby pokładne, która nazywa się miejscem świętym. A za drugą zasłoną był przybytek nazwany miejscem najświętszym, mający złotą kadzielnicę i arkę przymierza, zewsząd złotem pokrytą, w której było wiadro złote z manną i laska Arona, która zakwitła i tablice przymierza. A nad nią byli cherubini chwały, którzy zacieniali wieko skrzyni, o czym teraz nie potrzeba mówić szczegółowo. Przy takim urządzeniu do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani odprawiać służbę bożą. Ale do drugiej raz w rok jeden tylko najwyższy kapłan nie bez krwi którą ofiaruje za samego siebie i za błędy ludu. Przez co daje poznać Duch Święty, że jeszcze nie była objawiona droga do miejsca świętego, póki jeszcze trwał pierwszy przybytek, który był obrazem na teraźniejszy czas, w którym bywają składane dary i ofiary, nie mogące według sumienia doskonałym uczynić tego, który służbę Bożą odprawia, tylko pokarmami i napojami i różnymi omywaniami i ustawami, co do ciała nałożone były aż do czasu nowego porządku. Ale Chrystus przyszedłszy jako najwyższy kapłan przyszłych dóbr, przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzących, ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoją, wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, znalazłszy wieczne odkupienie. Albowiem jeśli krew wołów i kozłów i popiół jałowicy przez pokropienie poświęca splugawionych ku oczyszczeniu ciała, jakże daleko więcej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego samego siebie ofiarował bez skazy Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu i dlatego jest Nowego Testamentu pośrednikiem aby wskutek śmierci która wskutek siła dla odkupienia występków popełnionych pod Pierwszym Testamentem ci którzy są powołani wzięli obietnicę wiecznego dziedzictwa albowiem gdzie jest testament potrzeba aby nastąpiła śmierć tego który uczynił testament bo testament jest ważny po śmierci gdyż nigdy nie mam mocy, dopóki żyje ten, który testament uczynił. Dlatego i pierwszy testament bez krwi nie był poświęcony. Albowiem gdy Mojżesz wypowiedział wszystkie przykazania według zakonu przed całym ludem, wziąwszy krew cielców i kozłów z wodą i z wełną szkarłatną i z chizopem pokropił i samą księgę i cały lud, mówiąc, to jest krew testamentu, który dla was Bóg ustanowił. I przybytek, i wszystkie naczynia do służby Bożej należące krwią podobnie pokropił. A niemal wszystko według zakonu krwią oczyszczone bywa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. A tak potrzeba było, aby wyobrażenia rzeczy niebieskich były tymi środkami oczyszczane, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus wszedł nie do miejsca świętego ręką uczynionego, które by było wyobrażeniem prawdziwego, ale do samego nieba, aby się teraz wstawiał za nami przed obliczem Bożym. I nie dlatego, żeby często ofiarować siebie, tak jak najwyższy kapłan wchodzi do miejsca świętego corocznie z krwią cudzą, bo inaczej byłby musiał często cierpieć od początku świata. Lecz teraz, przy skończeniu wieków, raz objawił się ku zgładzeniu grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz bez grzechu ukazuje się tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. Hebrajczyków, rozdział 10. Albowiem zakon, mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, które co rok ustawicznie ofiarują, nigdy nie może przystępujących, doskonałymi uczynić. Bo inaczej zaprzestano by je składać, dlatego że składający ofiarę, będąc raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnego poczucia grzechów. Ale w tych ofiarach corocznie bywa przypominanie grzechów. Albowiem jest rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów miała gładzić grzechy. przetoż wchodząc na świat, mówi – Ofiary i daru nie chciałeś, ale ciało mi usposobiłeś. Całopalenia i ofiary za grzech nie upodobały się Tobie. Tedy rzekłem, oto idę. Na początku księgi napisano o mnie, abym czynił o Boże wolę Twoją. Powiedziawszy wyżej, ofiary i daru i całopalenia i ofiary za grzech nie chciałeś, ani sobie nie upodobałeś tych, które według zakonu bywają ofiarowane. Potem rzekł, oto idę czynić o Boże wolę Twoją. Znosi tedy pierwsze, aby postanowić drugie. Podług tej woli jesteśmy poświęceni przez ofiarowanie raz na zawsze ciała Jezusa Chrystusa. A każdy kapłan stoi codziennie służbę Bożą sprawując i często składając takie same ofiary, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą. Lecz on jedną ofiarę złożywszy za grzechy, na wieki zasiadł po prawicy Bożej, odtąd oczekując, aż położeni będą nieprzyjaciele Jego pod nóżkiem nóg Jego. Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni. A świadczy nam to i Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw, to jest przymierze, które postanowię z nimi po owych dniach, mówi Pan, Dam prawa moje w serca ich i na umysłach ich wypiszę je, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. A gdzie jest ich odpuszczenie, tam już nie potrzeba więcej ofiary za grzech. Mając wtedy, bracia, śmiałość wejść do miejsca świętego przez krew Jezusa, drogą nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, i mając kapłana wielkiego nad domem Bożym, Przystąpmy ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego i ciało omyte wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który obiecał. I baczmy jedni na drugich, aby się pobudzać do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak u niektórych jest w zwyczaju, ale napominając jedni drugich, a to tym bardziej im bardziej widzimy, że się ten dzień przybliża. Albowiem, jeśli rozmyślnie grzeszymy, otrzymawszy poznanie prawdy, nie ma już dla nas ofiary za grzech, ale tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia gotowego pożreć przeciwników. Kto odrzuca zakon Mojżesza, ten bez miłosierdzia na podstawie świadectwa dwóch albo trzech umiera. O ile sroższego karania mnie macie, godzien jest ten, kto syna Bożego podeptał. I krew przymierza, przez którą był poświęcony, miał za pospolitą i ducha łaski znieważył. Albowiem znamy tego, który powiedział, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. I znowu, Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Wspomnijcie na dni pierwsze, w których będąc oświeceni, znosiliście wielki bój utrapienia, czy to, gdy byliście na urągania i utrapienia publicznie wystawieni, czy to, gdy się staliście uczestnikami tych, z którymi się tak obchodzono. Albowiem wy współcierpieliście, gdy byłem w więzach i grabież majątności swoich przyjęliście z radością, wiedząc, że macie dla siebie lepszą majątność w niebie i nieprzemijającą. Przetoż nie odrzucajcie ufności swojej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście wypełniwszy wolę Bożą otrzymali obietnicę. Bo jeszcze krótka chwila, bardzo krótka, a oto ten, który ma przyjść, przyjdzie i zwlekać nie będzie, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a jeśli się kto cofnie, nie będzie miała w nim dusza moja upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. Hebrajczyków, rozdział jedenasty. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, dowodem rzeczy niewidzialnych, albowiem w niej świadectwo otrzymali przodkowie. Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Bożym, tak, że z rzeczy niewidzialnych stały się rzeczy widzialne. Przez wiarę Abel złożył lepszą ofiarę Bogu aniżeli Kain, przez którą świadectwo otrzymał, że jest sprawiedliwy, jak sam Bóg dał świadectwo o darach Jego i przez nią po śmierci mówi jeszcze. Przez wiarę Ech zabrany został, aby nie oglądał śmierci i nie był znaleziony dlatego, że Bóg go zabrał, albowiem przed zabraniem swoim otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. A bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Przez wiarę Noe, otrzymawszy objawienie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, bogobojnie przygotował arkę dla ocalenia domu swego, przez którą potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. Przez wiarę Abraham usłyszał powołany będąc, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł nie wiedząc dokąd idzie. Przez wiarę mieszkał w obiecanej ziemi jak w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i z Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Albowiem oczekiwał miasta mającego fundament, którego sprawcą i budowniczym jest Bóg. Przez wiarę sama także Sara wzięła moc ku przyjęciu nasienia i mimo podeszłego wieku porodziła, gdyż miała za wiernego tego, który obiecał. A przetoż z jednego i to z obumarłego zrodziło się potomstwo, tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek niezliczony na brzegu morza. Według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, ale z daleka je upatrując i cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, że są gośćmi i przychodniami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby myśleli o tej, z której wyszli, Byliby mieli czas powrócić, ale oni dążą do lepszej, to jest do niebieskiej, przeto i Bóg nie wstydzi się ich, nazywając się ich Bogiem, bo im miasto zgotował. Przez wiarę Abraham, będąc wystawiony na próbę, przyniósł na ofiarę Izaaka i ofiarował jednorodzonego, on, który wziął obietnicę, do którego rzeczono, od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Uważając, że Bóg jest mocen wzbudzić z umarłych, skąd go też w podobieństwie otrzymał. Przez wiarę Izaak, co do przyszłych rzeczy, pobłogosławił Jakuba i Jezawa, Przez wiarę Jakub, umierając, każdego z synów Józefa pobłogosławił i oddał pokłon wsparty o wierzch laski swojej. Przez wiarę Józef, umierając o wyjściu synów izraelskich, wzmiankę uczynił i co do kości swoich dał polecenie. Przez wiarę Mojżesz po urodzeniu przez trzy miesiące był ukrywany przez rodziców swoich, dlatego że widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, będąc już dorosłym, wzbraniał się być zwany synem córki faraonowej. Wybrawszy sobie raczej cierpieć z ludem Bożym, aniżeli mieć doczesną rozkosz z grzechu. Uważając za większe dla siebie bogactwo urąganie Chrystusowe niż skarby egipskie, bo się oglądał na odpłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkwszy się gniewu królewskiego, bo jakby widział niewidzialnego, mężnie sobie poczynał. Przez wiarę sprawił paschę i wylanie krwi, aby ten, który zabijał pierworodnych, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi. O co, gdy pokusili się Egipcjanie, potonęli? Przez wiarę mury Jery harunęły po ich siedmiodniowym obejściu. Przez wiarę Rahab przetecznica nie zginęła wespół z nieposłusznymi, przyjąwszy ze spokojem szpiegów w gościnę. I cóż jeszcze mam mówić? Zabraknie mi czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie i o Baraku i o Samsonie i o Jeftem i o Dawidzie i o Samuelu i o prorokach którzy przez wiarę zwalczali królestwa, wymierzali sprawiedliwość, dostępowali obietnic, lwom paszczę zamykali, gasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, bywali mężnymi na wojnie, wojska obce zmuszali do ucieczki. Niewiasty otrzymywały umarłych swoich wskrzeszonych, inni zaś byli zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby lepszego dostąpić z martwych stania, Drudzy zaś doznali pośmiewiska i biczowania, a do tego i więzów i więzienia. Byli kamienowani, piłą przecinani, kuszeni, mieczem zabijani, błąkali się w owczych i kozich skórach, znosząc niedostatek, ucisk, cierpienia. Ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach i jaskiniach i po rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy. Dlatego Bóg przeznaczył dla nas coś lepszego, aby oni bez nas nie osiągnęli celu. Hebrajczyków, rozdział 12. Przetoż i my, mając tak wielki około siebie obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas łatwo usidla, z cierpliwością biegnijmy w walce nam wskazanej, Bacząc na Jezusa, który jest początkiem i końcem wiary, który zamiast leżącej przed Nim radości wycierpiał krzyż, za nic mając stromotę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przetoż uważajcie, jakim jest Ten, który wycierpiał takie sprzeciwianie się grzeszników przeciwko Niemu, abyście nie osłabli w duszy swojej, tracąc odwagę. Wy jeszcze nie do krwi się opieraliście, walcząc przeciwko grzechowi i zapomnieliście napomnienia, które przemawia do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego i nie trać odwagi, gdyż przez Pana bywasz karcony. Albowiem kogo Pan miłuje, tego karze i smaga każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Albowiem czyż jest jaki syn, którego ojciec nie karałby? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Co więcej, i cielesnych ojców swoich mieliśmy, którzy nas karali i baliśmy się ich, to czyż niedaleko więcej mamy być poddani ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem przez czas krótki karali nas według swego upodobania, ten zaś dla pożytku naszego, abyśmy byli uczestnikami świętości Jego. A wszelkie karanie w czasie trwania wydaje się nie radością, ale smutkiem, lecz potem przynosi spokojny owoc sprawiedliwości tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Przecież opuszczone ręce i zemdlone kolana wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg waszych, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione było. Szukajcie pokoju ze wszystkimi i świętobliwości, bez której nikt nie ogląda Pana. Bacząc na to, aby nikt nie odpadł od łaski Bożej, żeby jaki korzeń gorzkości wzrósłszy, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie skaziło się wielu. Aby nikt nie był wszetecznym albo sprośnym jak Ezaf, który za potrawę jedną sprzedał pierworództwo swoje. Albowiem wiecie, że i potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, był odrzucony i nie uzyskał zmiany swego położenia, choć je szukał we łzach. Wy nie przystąpiliście do góry, której można się dotknąć, do płonącego ognia, ani do mroku, ani do ciemności, ani do burzy, ani do dźwięku trąby, ani do głosu słów, iż wszyscy, którzy je słyszeli, prosili, aby więcej do nich nie mówiono. Nie znosili bowiem tego, co rozkazywano, gdyby się i zwierzę dotknęło góry, będzie ukamienowane albo pociskiem przebite. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz rzekł, uląkłem się i drżę. Ale przystąpiliście do góry Syjonu i do miasta Boga Żywego, do Jerozolimy Niebieskiej i do niezliczonych tysięcy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i do zboru pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych, którzy doszli do doskonałości. I do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, i do pokropienia krwią, która lepiej mówi aniżeli krew Abla. Patrzcie, abyście nie odwracali się od tego, który mówi, albowiem jeśli tamci, odwróciwszy się od tego, który przemawiał na ziemi, nie uniknęli kary, o ileż bardziej my odwracając się od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wzruszył ziemię, a teraz obiecał, mówiąc, jeszcze raz ja wzruszę nie tylko ziemię, ale i niebo, słowa jeszcze raz pokazują, że rzeczy podlegające wzruszeniu ulegną zmianie, ponieważ są uczynione, aby ostały się te, które są niewzruszone. Przeto przyjmując królestwo niewzruszone,